czy Deutzfahr będzie następcą legendy, tego nie wiemy. O tym dowiemy się dopiero pewnie za 20, może 30 lat, ale już dzisiaj rozmawiam z panem Jarosławem Figurskim, stojąc przy modelu 5080D i przypominam zasady naszego cyklu, pretendować do tytułu następcy legendy, może taki ciągnik, który zarazem będzie lubiany przez rolników, będzie łatwy w serwisowaniu, łatwy w używaniu, będzie ekonomiczny i będzie stosowny, taki akuratny na polskie warunki. Panie Jarosławie, czy ten ciągnik to jest dobry pretendent do tytułu? To jest ciągnik, który, który tutaj może w tej kategorii go z innymi modelami, markami, ponieważ jest to ciągnik, który jest oferowany w klasie od 65 do 100 koni. Jest to ciągnik prosty, mechaniczny, budżetowy. Taki jest cel i taki jest jakby ten klient, docelowy odbiorca tego rodzaju maszyny. Akurat tutaj na targach Agrotech w Kielcach prezentujemy po raz pierwszy w Polsce model serii 5D Keyline. To jest właśnie przedstawiciel tej serii. Moc w najmniejszym modelu od 65 koni, natomiast ten targowy egzemplarz to jest moc silnika 75 koni. Ciągnik bardzo prosty w użytkowaniu, bardzo prosty w obsłudze, wszystko sterowane dźwigniami, pedałami, pokrętłami więc ten sposób eksploatacji ciągnika jest bardzo, bardzo ułatwiony, bardzo intuicyjny. To jest ciągnik, który został zbudowany niejako na bazie traktora serii 4E. Natomiast on fabrycznie od razu jest wyposażony w to wszystko, co w serii 4E stanowi opcjonalne wyposażenie, czyli ma bogatsze wyposażenie już na starcie. No i to, co na pierwszy rzut oka różni go od serii 4E to jest oryginalna fabryczna sześciosłupkowa kabina. Tutaj mamy całkowicie nową konstrukcję. Ona jest bardzo szeroka, oferuje dużą przestrzeń dla operatora we wnętrzu. Całe wnętrze jest zaprojektowane, wykonane od podstaw, pod właśnie ten model. Jest intuicyjny, stosujemy schemat kolorów, który jest znany z pozostałych modeli naszych ciągników, czyli ten podział na cztery kolory. W zależności od koloru obsyglane są różne funkcje, czy to jest podnośnik, czy hydraulika, czy WOM, czy, czy układ napędowy jezdny. A nad wszystkim dominuje ten charakterystyczny odcień zielonego, po którym DOJCA odróżniamy od innych marek, nawet z odległości kilometra w mgle. Tak, dokładnie. Design to też maska silnika i właśnie ten kolor zielonych elektrystyczny dla dojcwara Maska silnika w nowym kształcie z pakietem reflektorów, bardzo dobry dostęp jeśli chodzi o te punkty obsługowe, serwisowe też. No właśnie, czy naprawa jest równie łatwa, prosta intuicyjna jak w legendach polskiej wsi, gdzie pomocą dwóch kluczy, jednego śrubokręta i kombinerek, dawaliśmy radę zrobić prawie wszystko? Prawie wszystko, dosłownie. Tak samo w tym ciągniku, po otwarciu maski mamy doskonały dostęp do wszystkich podzespołów i w zasadzie ta obsługa codzienna ciągnika, która powinna być wykonywana standardowo, może być wykonywana w bardzo łatwy sposób, bardzo prosty, bez użycia nawet narzędzi. Także podstawowe rzeczy robimy bez użycia narzędzi. A to duży plus? To duży plus, to ułatwia eksploatację, taką codzienne korzystanie po prostu z przyspiesza wykorzystanie ze redukując jakby ten czas potrzebny na przestoje. Patrząc po kołach, to tył to są koła chyba tej samej opony wielkości, co jedna z legend. Przednie oczywiście większe, bo z napędem na przednią oś również. Kabina sześciosłupkowa jest na tyle duża, że tutaj dwie osoby to spokojnie chyba się mieszczą, prawda? Można chyba nawet we trzy ryzykować, czy nie? Trzy osoby można, tak. Można podjąć takie tutaj ryzyko, ponieważ siedząc za kierownicą po lewej stronie operator ma do dyspozycji jeszcze siedzisko dla pasażera, natomiast po prawej stronie jest tej Przestrzeni dość dużo. Sama kabina ma bardzo, bardzo szeroką konstrukcję, jest tu dużo miejsca. No to pomaga też w jeździe, w takim codziennym użytkowaniu. Jest wygodniej, ale przede wszystkim to, co udało się też zrobić, to udało się zredukować poziom hałasu wewnętrznego. To pomaga, to zwiększa komfort i ułatwia pracę. Wielogodzinne prace mogą być wykonywane z jakby zredukowanym zmęczeniem operatora, a to znowu przekłada się na jego większą wydajność, jego większą uwagę na tym, co robi. Zwiększa też bezpieczeństwo użytkowania czynnika. To też ważny aspekt. Klimatyzacja tradycyjna, czyli otwierany dach i jazda z otwartymi drzwiami, czy klimatyzacja nowoczesna, taka z prawdziwego zdarzenia z czynnikiem? Tradycyjna być może, natomiast większość czynników sprzedajemy już z upadem klimatyzacji manualnie sterowanym, także ta temperatura wewnętrzna jest zadana i utrzymywana na stałym poziomie. Dzięki temu też jest właśnie wygodnie, wygodnie pracować. Stoimy przy modelu 70-konnym, no to wiadomo, że to będzie w miarę ekonomiczny, ale jak? Jak wygląda ekonomia pracy tym ciągnikiem? Przecież kiedyś to się mówiło, że wiaderko ropy wystarczy, no a wiemy, że jednak z postępem poszliśmy. Pół wiaderka wystarczy na sezon? Tak, tak. Pół wiaderka to dobre określenie. Tak naprawdę to ilość zużywanego paliwa przez ciągnik zależy od bardzo wielu aspektów. Począwszy od tego, z jaką maszynę współpracuje, przez ciśnienie w ogumieniu, ciśnienie atmosferyczne i jeszcze szereg różnych warunków, nawet wiatr które akurat teraz doskwiera. Wykorzystanie czynnika z krzynia biegów, układ napędowy, układ hydrauliczny, straty mocy na samym układzie napędowym to wszystko wpływa na pewno na zużycie paliwa. Natomiast tutaj mamy nowoczesną jednostkę napędową, ona jest sterowana elektronicznie. Układ wtryskowy to jest układ wtryskowy wysokociśnieniowy Tu ciśnienie maksymalne dochodzi aż do 2000 bar. A to dzięki temu, że wykorzystujemy nowe materiały, bardziej wytrzymałe, większą precyzję montażu, więc to jest szereg tych aspektów, to jest szereg tych czynników składa się na to, że możemy w sposób wykorzystać potencjał silnika, przełożyć to wtedy na koła i na to w efekcie wykonywaną pracę z maszyną. Czy ten ciągnik się przyjmie na polskich polach, tego nie wiemy. Pytanie, czy stanie się legendą tego na dzień dzisiejszy, nie wiemy. To wszystko się okaże. To jest jeden z popularniejszych modeli. Tak naprawdę to, to sprzedaż kreuje sam rynek, klient, no i polski klient, czy, czy nasi klienci, to na rzesza klientów, grono, duże grono klientów, to są klienci na właśnie mniejsze, powiedzmy stukonne maszyny, które w większych gospodarstwach mogą służyć jako ciągniki pomocnicze, natomiast w mniejszych gospodarstwach mogą być wykorzystywane jako ciągniki zasadnicze.